Zastanawiałem się nad tym, co by tu powiedzieć, oczywiście nie przed chwilą, bo to już wiedziałem, natomiast wcześniej i mam w sercu pewien temat, pewien kierunek, który jak sądzę będzie doskonałym uzupełnieniem tego, o czym mówił Zbyszek. Zbyszek mówił o tym, żeby nie być bezczynnym, bezużytecznym Ponieważ zwyczajnie się to źle skończy W wymiarze wiecznym Więc nie trzeba tutaj wielce filozofować I tłumaczyć dlaczego Natomiast sądzę, że należałoby się zatrzymać I zas zastanowić nad motywacją Nad motywacją, dlaczego chcemy służyć Dlaczego powinniśmy służyć No bo strach przed karą no jest jakąś motywacją, ale wydaje mi się, czytając Słowo Boże, że chyba nie o to Panu Bogu chodzi, abyśmy z powodu strachu przed wieczną karą służyli Mu. Czy zgadzacie się z tym? No jest to gdzieś jako ostrzeżenie dla leniwych i to jest bardzo ważne, bardzo potrzebne. Gdyby tego ostrzeżenia nie było, to sądzę, że często w naszej cielesności nie zdobylibyśmy się na trud dla Pana, ale, tak jak mówię, to nie jest chyba najwłaściwsza motywacja, która powinna nam przyświecać. Jaka to powinna być motywacja? To, co powiem, pewnie nikogo nie zaskoczy, ale potrzebujemy sobie czasami przypominać pewne fundamentalne zasady fundamentalne prawdy. Nasz umysł. Sfera pamięci przypomina zapis na taśmie magnetofonowej. Ja wiem, że już przynajmniej połowa sali nie wie, co to jest, ci młodsi. Dzisiaj to jest cyfrowo i ponoć cyfrowe to jest, dopóki się nie zniszczy nośnika, to jest i tam się nic z tym nie stanie. Tak słyszałem, że tak jest. Taśma magnetofonowa, jeżeli pamiętacie te stare czasy, jak się kupowało kasety z Tilon Gorzów, jak ktoś miał szczęście do dostał Basfa z RFN-u, chromową taśmę, to już w ogóle był luksus, bo to takie było pasmo przenoszenia w Peweksie. No a ktoś miał za co, to, to kupował. I te taśmy były wielokrotnego użytku, z tego względu, że ciężko jej było kupić. Ja pamiętam, w szkole na przerwach ktoś, ktoś rzucił do sklepu i był handel. Wszyscy się rzucali. Nawet kupowało się czasami w sklepie kasety z utworami ówczesnych e, polskich gwiazd Estrady, lat 70., wczesnych 80., -tych, te nierokowe i to się po prostu kasowało, żeby nagrać coś, co tam leciało w Lista Przebojów, Radio Luksemburg i ta taśma po iluś razach, ona już słabo łapała ten dźwięk. Czasami jak źle wyczyściła, no to ta przebitka była tych poprzednich nagrań i to było bardzo ciekawe. I nasz umysł przypomina bardziej tą taśmę magnetofonową niż ten zapis cyfrowy, w naszej pamięci zacierają się czasami sprawy bardzo oczywiste, bardzo istotne, bardzo fundamentalne. Czasami nakładają się inne treści, prawdy i gdzieś nie potrafimy ostrości uzyskać w tym, w tym całym spektrum, które mamy. A ja dzisiaj chcę ustawić ostrość, ustawić naszą percepcję na, na motywację, dlaczego służymy, dlaczego chcemy, dlaczego powinniśmy służyć. Jest takie sformułowanie użyte przez Pawła na zakończenie jego pierwszego listu do Koryntian w rozdziale 16. Ono wygląda, jakby było rzucone od niechcenia. Gdzieś tak już pod koniec listu trzeba, tak jak kaznodzieja mówi, na zakończenie i potem jeszcze trzy wątki są. I to wygląda tak, jakby już Paweł puentował, ale... Ten werset, ta myśl ma niesamowitą wartość. Chciałbym, żebyśmy wspólnie dzisiaj nad tą myślą się zatrzymali, spojrzeli na to i na siebie. Dobrze? Słyszę święty szelest, ale coś słaby. Albo bardzo szybko znaleźliście to miejsce, albo ktoś tu Biblii no, nie nosi. Będziemy piętnować takie naganne zachowania, żeby nie było. Znowu suchar? Nie, to już było coś lepszego chyba. Pierwszy list Pawła do Koryntian, rozdział 16, werset 14. ten tutaj, tak jak widzę, wzrokowo to chyba najkrótszy z tych dookoła. Wszystko niech się dzieje u was w miłości. I zaraz dalej, a proszę was bracia, zaraz, zaraz, stop. Wszystko niech się dzieje u was w miłości. Co jest przedmiotem tego wersetu? Wszystko. O, nad wszystkim to nie można tak szybko sobie pójść dalej. Jeżeli uchwycimy także kontekst tego listu i to, że on zawiera w rozdziale 13 fragment nazywany hymnem o miłości, jeżeli Paweł w tych kilku rozdziałach tłumaczy Koryntianom wręcz łopatologicznie, na czym polega prawdziwa miłość, w nieco... Inny, ale również dobitny sposób tłumaczy to Jan w swoim pierwszym liście. Dzieci, miłujmy nie językiem i słowem, ale czynem i prawdą. To znaczy, że to jest bardzo ważne, bo to dotyczy wszystkiego. Wszystko, niech się dzieje u was w miłości. Wszystko, każda sfera życia. To jest uniwersalna zasada, która dotyczy wszystkiego. Mówimy o wierzących, mówimy o tych, którzy oddali życie Bogu. Ustalmy wobec tego, skoro już wiemy, co to jest wszystko, wszystko to jest wszystko, spróbujmy ustalić, co to jest miłość. Rzecz ciekawa, że Biblia nie zawiera słownikowej definicji, że miłość jest to zespół cech polegających na, czy uczuć, emocji, zachowań. Biblia mówi raczej o tym, jaka jest miłość lub jaka nie jest. Nie wchodzi na poziom definicji encyklopedycznych, słownikowych, ale wchodzi na poziom praktyki, na poziom opisu, który ma dotrzeć do każdego, który ma pokazać w sposób praktyczny i bez cienia wątpliwości, czym jest miłość. Mówimy tutaj o miłości agape, bo jak też zapewne wielu z nas orientuje się, w Grece jest kilka słów tłumaczonych w języku polskim, tak samo miłość tu mówimy o tej miłości chrześcijańskiej, Bożej, zrodzonej, czy rozlanej w sercach naszych przez Ducha Świętego. To nawet nie jest ta miłość romantyczna między kobietą a mężczyzną, czy też jeszcze jakieś inne rodzaje typu przyjaźń. Mówimy o tej miłości Bożej, ale ja mam taką pewną definicję miłości, która przyszła mi do głowy w czasie rozmyślania i ona brzmi tak, miłość pragnienie i czynienie dobra dla innych. Po prostu tyle. Nie wiem, czy to wam pasuje, czy jeszcze trzeba to sobie przemyśleć, ale to jest taka moja robocza definicja. Pragnienie i czynienie dobra dla innych. Jeżeli pragniesz i czynisz dobro dla innych, to jest miłość. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, Jan 3,16 To jest miłość wyrażona w praktyce Przez Boga wobec człowieka Dał Syna, aby ten Syn wziął na siebie nasze grzechy Naszą karę za nasze grzechy To jest miłość wyrażona czynem Z powodu pragnienia dobra dla nas To ze swojej strony uczynił Bóg I czytamy, że dał nam wszystko potrzebne do życia i pobożności to jest z jego strony czyn. Pragnienie, za którym poszedł czyn. Miłość obejmuje wszystko, wszystko ma dzieci w miłości. Oczywiście pierwszym takim polem miłości jest nasz dom, jeżeli masz rodzinę, nie jesteś osobą samotną. To jest pierwsze pole, na którym ta miłość powinna być okazywana. Oczywiście miłość do żony czy dzieci Niekoniecznie musi być tą miłością Bożą, to może być ta miłość naturalna, to może być ta miłość na poziomie tych relacji rodzinnych, ale myślę, że osoby wierzące, które oddały życie Chrystusowi, w których sercu działa Duch Święty, ta miłość uzupełniana jest wpływem Ducha Bożego, uzupełniana jest, przynosi nam dodatkową dawkę cierpliwości, pokoju, Wytrwałości ktoś nam bliski. Poświęcamy życie, czas, pieniądze, aby dbać o naszych najbliższych. Ale jest też rodzina duchowa, Kościół, czyli my, wspólnota. I teraz w tym kontekście, bo tak naprawdę ten kontekst, o którym Paweł pisał, dotyczył Kościoła, czy wszystko u nas dzieje się w miłości. To znaczy, czy w każdej sytuacji, w jakiej jestem, połączony jakąś relacją, jakimś wydarzeniem, czy napełniony jestem pragnieniem dobra dla innych i czy podejmuję działanie na ich rzecz, na rzecz dobra tej drugiej osoby. Więc to jest pytanie, które musimy sobie zadać. Czy wszystko w miłości, to znaczy czy pragnę i czynię dobro dla drugiej osoby. To dotyczy Kościoła, naszych relacji, naszych rozmów naszych opinii o sobie wzajemnie wypowiadanych wobec osób trzecich, bo kiedy jesteśmy twarzą w twarz z kimś, robimy się oględni, robimy się grzeczni, kulturalni i dyplomatyczni. Ale kiedy możemy pozwolić sobie na swobodniejszą rozmowę o kimś trzecim, potrafimy być ostrzejsi, potrafimy być bezwzględni, potrafimy być osądzający. Ktoś kiedyś powiedział takie zdanie, jeżeli nie jesteś w stanie czegoś powiedzieć o danej osobie wobec niej samej, to raczej nie mów tego wobec nikogo innego. Coś w tym jest. A więc czy wszystko, co nas łączy, dzieje się w miłości, w pragnieniu i czynieniu dobra dla drugiej osoby? To jest Kościół, to jest taka kolejna sfera. Miejsce, w którym mieszkamy, nasze miasto, kraj, okolica, czy również Twój stosunek do miejsca zamieszkania jest stosunkiem pełnym miłości, jest nastawieniem życzliwym wobec Twoich sąsiadów, tych bliźni, którzy no nie są w tym kościele, ale są naszymi bliźnimi. A niektórych to jest poważny problem teologiczny. Jak bliźni może być ktoś, kto tu nie przychodzi? Ano nie tylko może, ale jest. Samarytanin, ta historia... Czasami ci ludzie są bardziej bliźnimi. Jezus powiedział to do Żydów, pytając, a kto jest moim bliźnim? Stosunek do tych ludzi na zewnątrz, którzy być może nie są w ogóle zainteresowani Bogiem, ale będą dotknięci miłością, która jest pragnieniem i działaniem dla ich dobra. Twój stosunek do miejsca pracy, twoich kolegów, koleżanek. nie wszystko dzieje się u was w miłości. Służba. To dzisiaj było zaakcentowane mocniej w wypowiedzi Zbyszka, chciałbym zacytować właściwie już cyto, cytowałem to słowo na temat y, obietnicy, ale jest jeszcze drugie. Pierwszy list Piotra, rozdział czwarty, wiersze 8 do dziesiątego, pierwszy Piotra, rozdział czwarty, wiersze ósmy do dziesiątego. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedniku drugim gorliwą miłość, gorliwe pragnienie i czynienie dobra dla innej osoby. Tak odczytujemy to słowo miłość. Jedniku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Miłość pozwala nam wybaczać. Miłość pomaga nam wybaczać. Miłość pomaga przebywać ze sobą, mimo że czasami mamy różnice zdań, mimo że czasami może nas coś podzielić. Miłość jest w stanie to wybaczyć i znieść, i zakryć I Jeszcze werset 9, dziesiąty Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał Jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej To jest w kontekście miłości, gorliwej miłości jedni ku drugim I wniosek, który wyciągam z tego odczucia z tego krótkiego tekstu jest bardzo prosty Miłujesz, myślnik strzałka, usługujesz Miłujesz, służysz Kochasz, służysz Kochasz, działasz Kochasz, robisz Kochasz, czynisz Miłujesz, nie musisz o tym wiele mówić Prawda jest taka, że, że nawet nie powinno się o tym za wiele mówić To powinno być widziane przez otoczenie przez tych, którzy są odbiorcami Twojego działania. I odwrotność. Nie usługujesz, nie miłujesz. Nie czynisz, nie miłujesz. Nie jesteś zainteresowany, nie miłujesz. Ale jeśli miłujesz, to budujesz. Czytamy, że miłość buduje. Jest taki, taka myśl, Koryntian 8, 1 Koryntian 8,1. Paweł tam analizuje korelację między poznaniem, czyli wiedzą, a miłością. I pisze wprost, że poznanie nadyma, Miłość buduje Poznanie, czyli duża dawka wiedzy Może sprawić, że poczujesz się Lepiej od innych Albo poczujesz się lepszym od innych Możesz powiedzieć Ja nie jestem w takich błędach jak inni Ja prawidłowiej Rozumiem Ewangelię Ja wiem Dlaczego nie kłaniam się obrazom Nie jak ci inni I masz w tym rację Ale jeśli to wszystko nie będzie w miłości, będzie to tylko twoja nad, twoje nadęte ego. To jest rodzina, jest piękne. Więc twoje nadęte ego może zablokować się na miłość. Poznanie nadyma miłość buduje. Jeżeli masz właściwą wiedzę, poznanie to dobrze, ale jeżeli nie jest to połączone z miłością, Możesz zbłądzić Możesz być Surowym sędzią dla innych A nie Bożym narzędziem Pierwszy Do Tymoteusza 1.5 A celem tego co Przykazałem jest Miłość płynąca Z czystego serca I z dobrego sumienia I z wiary nieobłudnej Kapitalny werset Celem tego, co przekazałem. To jest cel. Człowiek, który kocha, nie myśli za bardzo, że się tak strasznie poświęca. Prawda, Jeżeli kochasz, nie jest to dla ciebie problemem, poświęcić się dla drugiej osoby. Nawet sprawia ci to radość, satysfakcję, poczucie spełnienia, daje ci to szczęście, prawda? Niektórzy mają problem z identyfikacją miłości. Jeżeli oglądaliście film, musical, skrzypek na dachu, Tewie Mleczarz miał dużo córek. To był kłopot, jakie dobrze wydać za mąż. Te córki nie zawsze chciały tych kandydatów, którzy chcieli lub których ojciec by widział. I z powodu tych perypetii Tewie Mleczarz zaczął myśleć o istocie miłości. I jest nawet piosenka, którą w tym musicalu śpiewa, adresując do swojej żony. Do you love me? Czy ty mnie kochasz? Wiecie, jego żona zaskoczona, bo on nigdy o to nie pytał. To nie leżało w ich kulturze, tradycji. Małżeństwo to było małżeństwo, rodziny się umawiały, był posak i, i tak to działało przez wieki. Nie, on ją pyta, czy, ją ko czy ona go kocha. Nie wiem, czy pamiętacie, co ona w takim zakłopotaniu odśpiewywała mu. Piorę ci koszulę, gotuję ci obiady, wychowuję twoje dzieci i jeszcze tam parę innych rzeczy. I na koniec tej piosenki, takim już pełnym, zdecydowanym głosem śpiewa no jeśli to nie jest miłość, to co to jest? Bo miłość to czyn. Miłość to jest pragnienie i czynienie dobra dla innej osoby. Dobrze, że on zadał jej to pytanie, bo to pozwoliło zidentyfikować jej lepiej więź, która ich łączy. Ona odkryła po latach, że to jest właściwie miłość, że ona go kocha i że to nie jest tylko przyzwyczajenie, ale jest to coś o co właściwie chodzi w relacji, w tej najbliższej, między tobą a Bogiem i między tobą a bratem i siostrą. I teraz mógłbym tak artystycznie zapytać, do you love me? Czy wy mnie kochacie? I pewnie wszyscy tak, jasne, no. Wszyscy na wyrywki, pewnie. Gdybyście mnie zapytali o to też, no jak, że, jak nie, jak tak, no przecież wiadomo. Ale wzorem tej żony Teviego spróbujmy zidentyfikować... Nasze życie, jak ono wygląda, a wtedy dopiero odpowiedzmy Czy to jest prawdziwa miłość? Czy to rzeczywiście jest? Spędzam z Tobą tyle lat w tej sali Odwiedzam Cię w domu, znoszę Twoje fochy i kaprysy Podnoszę Cię w słabościach Pomagam Ci w problemach Modlę się o Ciebie Gdy byłeś chory, odwiedzałem Cię Gdy miałeś przeprowadzkę, pomogłem gdy trzeba było malować Ci mieszkanie, byłem. Jeśli to nie jest miłość, to co to jest? A więc wejrzyjmy sami w siebie na treść naszego życia, abyśmy mogli odpowiedzieć, czy to, co my nazywamy miłością, jest pragnieniem i czynieniem dobra, czy to jest może tylko frazes, hasło, wiedza, poznanie. I miłość sprawia, że to, co robimy, nie męczy nas, prawda? Kiedy się zakochałem, kiedyś w jednej pięknej dziewczynie, mieszkaliśmy na dwóch końcach miasta, z pięć kilometrów było, zdarzało się, że ostatni autobus mi uciekł, to nie był problem na piechotę drałować, te pięć kilometrów, ciemno, wiało, taki drobny przykład, jeżeli kochamy, to nie jest dla nas problemem, jest to dla nas radością, jest to dla nas czymś, co w sposób naturalny mówimy, jasne, jestem, jak mogę pomóc? Nie, czy ja mogę, czy ja się nadaję, tylko jak mogę. Jeżeli usłyszy, nie, to wiesz co, fajnie, że, ale mam już kogoś, albo ty, no akurat, no nie potrafisz tego może. W porządku, nie obrażajmy się, ale chcemy, chcemy w ten sposób. I to jest ta motywacja, motywacja do służenia. I chcę spiąć taką klamrą to, o czym mówię od początku. Jaka jest nasza motywacja do służenia również? Czy strach przed tym ogniem, czy może ambicja Chęć buśnięcia Też tak może być? A może czyjaś usilna namowa? No dobra, w końcu żebyś już mi dał spokój, to zrobię jak ktoś, to jakoś. Wejrzyjmy w nasze życie. Sprawdźmy, jak ono wygląda i potem powiedzmy, jeśli to nie jest miłość, to co to jest? Oby tak było w naszym życiu. Życzę nam, kochani, aby wszystko działo się w naszym życiu w miłości. I będę troszkę egoistą, ale najpierw życzę tego samemu sobie. I tak niech każdy z nas sobie życzy i i wejrzy w swoje życie. Jeszcze a propos relacji małżeńskich. Nie bez kozery powołałem się na przykład Tewie i jego żony, bo w tej relacji chyba musimy najczęściej zaglądać, sprawdzać, co się dzieje rzeczywiście jest okazywaniem miłości, mężowie, dziedziczką łaski żywota, naszym żonom, żony, czy to, co robimy, jest jest taką, takim partnerstwem, współpracą i pewną uległością w stosunku do mężów, zadawajmy sobie to pytanie. Życzę Wam dobrej niedzieli. Niech wszystko dzisiaj dzieje się w miłości. Jutro też i, i przez następne dni. Wzrastajmy w niej, dojrzewajmy. Amen.